And roll. historia powszechna. Historia świata od narodzin Rock roll. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Meck. Proszę państwa, co ja słyszę? Jak mogło do tego dojść? Rok 1990. The United States strongly condemns the Iraqi military invasion of Kuwait. do ostatnich dni, do ostatniego If one American soldier has to go into battle, that soldier will have enough force behind him to win and then get out as soon as possible. Scandal. Dziękuję towarzysce za przekazane kwiaty i za to, co mi powiedziała o... Przyjęliśmy uchwałę o zakończeniu partii, która moim zdaniem niezależnie od tego wszystkiego, co było powiedziane o nim, co ja wczoraj powiedziałem, odegrała wielką historyczną rolę, czy się to komuś podoba, czy nie w życiu narodu polskiego, co więcej wrosła w jego świadomość. I dziś kończąc, żegnając się z nią, wcale nie uważam, że kładziemy jej do trumny, ją do trumny, tylko zamykamy pewien rozdział w historii, pogmatwanego wprawdzie, ale także bogatego w twórcze osiągnięcia, polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego. Ja apeluję po prostu o to, by nie znęcać się nad pzpr bo jest to znęcanie się także często nad swoim życiem. Ogłaszam zakończenie obrad 11 zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę o powstanie towarzyszek i towarzyszy sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić Z rozwiązanej PZPR wyłania się nowa partia Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej z Aleksandrem Kwaśniewskim na czele SDRP przejmuje majątek byłej PZPR Znów powróciłaś staraźliwko Nie było Cię pięć lat Już raz mi odebrałaś wszystko i znowu stoisz w moich zwiach Na twarzy nową masz topetę Karmionowaną czerwień mark Znów moją pragniesz być kobietą Za 17,5 miliona barst Stop orkiestra! Pizza dzwonia! Bez nie umiemy żyć. Czerwone, tango, czerwone Po zeszłorocznej inwazji na Panamę amerykańscy żołnierze próbują pojmać panamskiego przywódcę, generała Noriega. Oskarżany o przemyt narkotyków Noriega, ukrywa się w ambasadzie Watykanu. Rock Muzykę rockową, przetykano serwisami informacyjnymi, słychać tu od rana. Naprzeciw eleganckiego budynku, w którym schronił się generał, ustawiono ogromne głośniki. Amerykanie negocjują z Noriegą jego wyjście z ambasady, ale chcą też złamać go psychicznie. Jeden z byłych amerykańskich dowódców twierdzi, że chodzi o to, aby Noriega schował się pod kołdry albo zrobił coś podobnie dziwnego. Źródła dyplomatyczne z ambasady watykańskiej potwierdzają, że generał Manuel Antonio Noriega oddał się w ręce wojsk amerykańskich. Mówi prezydent George Bush. Dziś wieczorem około godziny 8:50 generał Noriega oddał się w ręce amerykańskich wojsk w Panamie. O całej sprawie zostały powiadomione władze Panamy. 3 stycznia, to pierwszy od dłuższego czasu dzień, kiedy Panamczycy mogą wyjść na ulicę i pokazać swoje uczucia, swoją radość. Bez strachu przed służbami bezpieczeństwa, gazem łzawiącym, armatkami wodnymi i bez strachu przed policyjnymi pałkami. Dzisiaj nikt tych ludzi nie aresztuje. Panama City powraca do życia. Panama City truly come alive spontaneously again, and city Oddziały wojskowe we do miasta na swojej drodze napotkały bojowników frontu ludowego, doszło do wymiany ognia, są ofiary. Moskwa wysyła wojska wewnętrzne do Azerbejdżanu. Zaostrza się sytuacja na linii Moskwa-Wilno. Estonia, Łotwa i Litwa zmierzają ku niepodległości. Dążenie do niepodległości jest bardzo silne wśród Litwinów. Chcemy, żeby litewska flaga załopotała na politycznej mapie Europy. Prezydent ZSRR, Michał Gorbaczow. My, ja osobiście, jesteśmy za odnowieniem naszej federacji. Jesteśmy przeciw separatyzmowi. Proszę, nie uważajcie tego za przejaw myślenia imperialistycznego. Radio Moskiewskie informowało czwartek. Prezydent, naprawił prezydent... prezydent Związku Radzieckiego, Michaju Gorbaczow, skierował do przewodniczącego Rady Najwyższej Litwy, Witał Tasa Landsbergisa, telegram, w którym zażądał, by na Litwie wstrzymano pobór ochotników oraz tworzenie litewskiej cywilnej straży granicznej. Gorbaczow dał Litwie dwa dni na odpowiedź. Przypomnijmy, że w środę prezydent wydał swój pierwszy dekret, w którym nakazał Litwinom oddanie wszelkiej posiadanej przez nich broni. W piątek radio wileńskie nadało apel do narodów świata, w którym wezwało do pomocy przeciwko zagrożeniu radziecką agresją. napięcia na Władze niektórych republik otwarcie żądają niepodległości, mówi przywódca serbskiej partii komunistycznej Slobodan Migloszewicz. Myślę, że Słowenia Partia nie zrobi niczego, co doprowadziłoby do wyjścia Słowenii z Jugosławii. Przyszłość Słowenii leży w Jugosławii jestem pewien, że oni to rozumieją. Postanowiliśmy, że zakaz działalności nałożony na Afrykański Kongres Narodowy, Kongres Panafrykański oraz na Południowoafrykańską Partię Komunistyczną zostanie zniesiony. Prezydent RPA, Frederick Willem de Klerk legalizuje czołowe partie opozycyjne. Więziony od 27 lat Nelson Mandela ma odzyskać wolność. Nelson Mandela przechodzi przez bramę. Od tej chwili jest już wolnym człowiekiem. Podnosi zaciśniętą pięść. Uśmiecha się. Wygląda wręcz imponująco. Ma lekko siwe włosy, ale trzyma się prosto. Obok niego rozpromieniona żona Winnie Mandela. Tłum odpowiada i też znosi pięści. Viva Mandela! Viva! viva, viva, viva. I'm the trouble. Likwiduje cenzurę. Wolność słowa, czy inaczej mówiąc wolność informacji i wyrażania swych poglądów jest prawem niezbywalnym, naturalnym osoby ludzkiej. Rock and Roll. Historia powszechna. Chcę zaakcentować tylko jeden moment. Katyn przekazano dziś na moje ręce bardzo obszerne zestawy dokumentów związanych z tą tragedią. Sądzę, że te dokumenty będą niezwykle cenną pomocą dla historyków. Już nie mówię, że będą miały ogromną wartość dla rodzin, dla najbliższych zamordowanych oficerów. Wiedzieliśmy wszyscy, to jednak jest stwierdzenie po raz pierwszy, które pada w sposób publiczny. To ma znaczenie dla stosunków między Polską a Związkiem Radzieckim. Padły słowa, że został dokonany mord. I powiedziano, kto tego mordu dokonał, padły słowa. Zamieszki w Londynie 300 tysięcy ludzi protestuje przeciw wprowadzeniu podatku połównego. Tłum płynący w dół Whitehall dołącza do demonstrantów na Trafalgar Square. Pomiędzy dwiema grupami protestujących znalazł się szpaler policjantów. Tłum napiera, a policjanci desperacko próbują wyrwać się z okrążenia. W powietrzu latają puszki, butelki i kamienie. Demonstranci atakują policjantów. Kilku z nich leży na ziemi. Są w poważnych opałach. Policjanci próbują się wycofać, ale tłum cały czas na nich napiera. Organizowana przez kilka niezależnych grup lewicowych, między przez Polską Partię Socjalistyczną i Polską Partię Socjalistyczną Rewolucja Demokratyczna. Są to dwie struktury, które w tej chwili powoli zmierzają ku scaleniu, bo taka jest konieczność historyczna, żeby lewica, ta opozycyjna, niekomunistyczna czy antykomunistyczna lewica po prostu była w tej chwili jedną organizacją. To jest czarno-czerwona flaga ruchu społeczeństwa alternatywnego. To jest grupa w zasadzie anarchosyndykalistyczna, młodzieżowa przede wszystkim. You're unbelievable. Seemingly light, it's all meaning can ask us. Pushing down the reticence, bringing out your high self, think of the fine times. Pushing down a better view instead of bringing the obstacles to what the world? 990. Na stadionie Wembley w Londynie odbywa się koncert na cześć odwiedzającego Wielką Brytanię Nelsona Mandeli Dwa lata temu graliśmy tu z okazji 70 urodzin Nelsona Mandeli razem modliliśmy się, żeby odzyskał wolność no i stało się Jeżeli znowu mocno i wspólnie się pomodlimy, jeżeli złączymy nasze siły, to może za rok albo za pół roku cała Afryka Południowa będzie wolna. Nelson Mandela. Drodzy przyjaciele, drodzy przyjaciele, już niedługo będziemy świadkami końca apartheidu. W Wielkiej Brytanii wybucha choroba szalonych krów. Niektóre szkoły skreślają wołowinę z jadospisu w swoich stołówkach. Kraje europejskie wstrzymują import brytyjskiej wołowiny. Jednak minister rolnictwa Wielkiej Brytanii, John Gummer, nie poddaje się panice. Podczas konferencji prasowej córka ministra demonstracyjnie zajada się hamburgerem. I Zawsze zadaję sobie to pytanie, czy moje dzieci mogą to jeść? Jeśli z całym spokojem odpowiem, że tak, to wydaje mi się, że opinia publiczna będzie miała pełne zaufanie do moich decyzji. Wydaje się, że zaufanie do działań ministra rolnictwa mają londyńscy handlarze mięsa. Moim zdaniem to wszystko przez dziennikarze, wszystkie media straszą tą chorobą, zawsze tak było na rynku mięsnym. Niewiele wiem o tej sprawie, niewiele wiem o chorobie wściekłych krów, powinniście porozmawiać. Być z tymi, którzy sprzedają, to oni tu rządzą. Panie Smith, pan całe życie zajmuje się sprzedażą wołowiny. Niech pan mi powie, to prawda. Co pan sądzi o tej chorobie? Proszę samemu popatrzeć, to mięso bardzo wysokiej jakości, po prostu śliczniutkie. Radio Moskiewskie informowało wy czwartek. Dziś w Rydze rozpoczęła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Najwyższej Łotwy. Podczas sesji Rada Najwyższa Łotwy przyjęła deklarację niezawisłości. Prezydent Związku Radzieckiego Michaju Siergiejewicz Gorbaczow, podpisał ukaz, a deklarat. Prezydent Związku Radzieckiego Michaju Gorbaczow podpisał dziś dekret o deklaracji Rady Najwyższej Łotwy o ustanowieniu podległości Republiki Łotewskiej. Dekret stwierdza, że deklaracja ta jest z mocy prawa nieważna, jest niezgodna z konstytucją Związku Radzieckiego i przyjętą przez Zjazd Deputowanych Ludowych ustawą o trybie występowania Republiki ze Związku. Michał Gorbaczow podpisał też dekret stwierdzający nieważność deklaracji niepodległości przyjętej przez Radę Najwyższą Estonii. Jelcyn Boris Nikolajewicz za 535, przeciw. 502. Borys Jelcyn, główny rywal Michała Gorbaczowa, zostaje przewodniczącym Rady Najwyższej Rosji, Największej Republiki Związku Radzieckiego. W swoim przemówieniu do Rady Najwyższej Jelcyn obiecuje zrobić wszystko z jego mocy, żeby przywrócić Rosji blask. Wzywa do społecznego, gospodarczego i duchowego odrodzenia narodu. Oni nie lubią komunistów i nie lubią polityki Gorbaczowa, chcą wolności, wolności dla Związku Radzieckiego. to to places in the past, hand in hand with ignorance and the Excuse. Maybe we should W od 40 lat wolnych wyborach w Czechosłowacji zwycięstwo odnosi Forum Obywatelskie Wacława Havla. Bardzo się cieszę. Popieram Forum Obywatelskie. Myślę, że oni mają pomysł na Czechosłowację. To piękny dzień. To bardzo ważny dzień. Tyle lat nasz kraj stał w miejscu. Czuję, że teraz wyzwoli się jakaś niesamowita energia. To szczęśliwy dzień. Kochanie, wczoraj zwolnili mnie z pracy więc o tym, że nie dali mi szansy Kazali odejść, wyrzucili za drzwi Nasze mieszkanie sypie się od spodu W naszej lotówce nie znajdziesz nawet lodu Pomyśl, kochanie, nie kupię Ci już nic Zostawmy do i chodźmy na spacer. Dzisiaj świat wygląda inaczej Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas Demokracja parlamentarna to jest nic innego jak wojna każdego z każdym w granicach prawa żelaznego Polskie reformy dzisiaj stanęły w punkcie zwrotnym Właściwie wiele słyszymy dyskusji i właściwie do końca nikt wraz ze mną nie jest przekonany, która droga byłaby najbardziej właściwa. Potem wydamy ostatnie pieniądze. Skopany winie, popatrz na słońce. Pomyśl kochanie, nie kupię nic. Le jury du 43e Festival de Cannes a rendu son verdict. W jury 43. festiwalu filmowego w Cannes ogłosiło swój werdykt. Złotą palmę otrzymał Amerykanin David Lynch za film Wild at Heart – Dzikość w sercu. Francuski aktor Gérard Depardieu został nagrodzony za najlepszą rolę męską w filmie Cyrano de Begerac. Nagroda zaś dla najlepszej aktorki przypadła Krystynie Jandzie za jej rolę w filmie Interrogatoire – Przesłuchanie. Żadnych nowych podatków. Prezydent Włuszcz odwołuje swoją obietnicę wyborczą sprzed dwóch lat. Wzrost podatków tłumaczy gigantycznym deficytem budżetowym. Mnie to chodzi to. o miejsca pracy. Chcę zmniejszyć to deficyt. Kontekst, w jakim jestem podawany, jest ironio. Jest to odwrotnie od zamierzenia. Wczoraj. Na przykład czy przedwczoraj rzecznik prasowy rządu pozwolił sobie na stwierdzenie, ten przyspieszać siekierą. Siekiera, czy siekiera, czy ja jestem takim durniem, że mówił, że prezydent z siekierą będzie spał? Ja mówiłem o zdecydowaniu, o dokładności, o uczciwości i to była moja siekiera. Dobry wieczór, uważajmy z Dobry wieczór, szanowni państwo. Do Polski przyjeżdża słynny rosyjski uzdrowiciel Anatolij Kaszpirowski. Cierpiałam na Prurigo 15 lat i oczywiście cała skóra była sypana krostami. Minęło wszystko, pozostało na twarzy pojedyncze we włosach. Jednocześnie po 30 latach rozeszły mi się guzy na pośladkach po iniekcjach syntolutanu. Od. Czterech programów, jak oglądałam pana, ustąpiło w całkowicie. Ja rekomenduję wam, radzę wam zakryć glasa, zamknąć oczy i nie zadawać nikakwej zadacie, roboty. Coraz częściej otrzymuję listy i zauważam na murach komuną wróć. I drugie, drugie często zdanie, które do mnie dochodzi, że jakaś banda topchnęła się do żłobu, chyba, chyba to Żydzi i niszczą nas. Z tym, że te Żydzi, to chciałem powiedzieć, że to nie jest jako do narodu żydowskiego, nie jako nie, a, antysemickie, tylko jako ci, którzy, którzy po prostu robią dla siebie interes. I oto słyszę, że moi nauczyciele, do jakich zaleciam na przykład pana Turowicza, który mnie uczył polskości, uczył mnie patriotyzmu, ma wątpliwości co do intencji naszych działań. Ba, in, inne rzeczy pojawiają się w kontekście, że chcemy destabilizować kraj. W związku z tym ja bym proponował spowiedź powszechną. Proponowałbym spowiedź powszechną, bo nie zasłużyliśmy sobie ani ja, ani pan Turowicz, ani inni na takie stawianie spraw, na takie traktowanie. Zapraszam do tej spowiedzi i chciałbym oddać pierwszy głos panu Turowiczowi, jako, jako ja pana wywołałem. Czy pan rezygnuje z tej koncepcji? No może ja pana znów zachęcę. Ja pana prowokuję, to jest jasne. Proszę bardzo, czy już możemy dyskutować Panie Turowicz, czy nie? Polska czeka na pańskie pretensje do Wałęsy i do demokracji. Żebyśmy tej olbrzymiej rzeczy, która się w Polsce stała, nie popsuli. Dziękuję. Proszę Państwa, ja bym chciał, żebyśmy nie klaskali się nawzajem, dlatego że to nie o to chodzi, że chcę zdjąć. Proszę Państwa, Lech Wałęsa wzywał do spowiedzi, więc ja nie chcę się spowiadać, ale uważam, że po spowiedzi trzeba podejmować również decyzje, czyny. Więc ja nie chciałbym blokować Lecha Wałęsy w wyczyszczaniu, w przyspieszaniu. Nie chciałbym popełniać zbrodni na żywym ciele narodu polskiego, jak powiedział Lech Wałęsa. I dlatego w związku z listem, który on stosował do mnie 1 czerwca, składam rezygnację z funkcji sekretarza Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym Solidarność. Dziękuję bardzo. When things go wrong when 990 Irackie wojska atakują Kuwait Jechałem samochodem, kiedy zobaczyłem ciężarówki pełne żołnierzy, zmierzały w kierunku pałacu Bajan, jednej z rezydencji Emira. Zatarasowali całą jezdnię i kazali wszystkim wysiadać. Słyszeliśmy strzały. Irackie radio nadało komunikat, że wojska Sadama Husajna wspomagają rewolucję w Kuwejcie. Mówili, że to jest rewolucja młodego pokolenia Kuwejtczyków. Irackie wojska zostaną w Kuwejcie aż do powołania nowego rządu. Powiedzieli, że może potrwać to kilka dni albo kilka tygodni. Mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush. Stany Zjednoczone zdecydowanie potępiają iracką napaść na Kuwejt. Wzywamy do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich irackich wojsk. W dzisiejszym świecie nie ma miejsca na tak bezwstydną agresję. Podjąłem już odpowiednie kroki i zapewniam, że jestem głęboko zaniepokojony tym, co się stało. Premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher. Irak zajął terytorium suwerennego kraju, który jest pełnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. To zupełnie niedopuszczalne. Gdybyśmy na to pozwolili, inne małe kraje nigdy nie czułyby się bezpiecznie. Kuwait prosi świat o pomoc. Do Zatoki Perskiej płyną już amerykańskie okręty wojenne. Emir Kuwejtu ucieka do Arabii Saudyjskiej. Prosiliśmy o pomoc wszystkich naszych przyjaciół, w tym Stany Zjednoczone. Potrzebujemy pomocy wojskowej, żeby przetrwać. Myślę, że amerykańska interwencja jest konieczna. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych prawie jednogłośnie wprowadza sankcje przeciw Irakowi. Prezydent George Bush. Decyzja Narodów Zjednoczonych podniosła nas na duchu. To mocna rezolucja. Pokazuje, że cały świat jednoczy się przeciwko irackiej agresji. It shows, I think, that the world is united against uh, the kind of aggression that we've witnessed. All I ever wanted, ever needed is here, it's my arms. Words are very unnecessary, they can know. Kinen, jeden z zachodnich zakładników, przetrzymywanych w Bejrucie przez islamskich terrorystów, odzyskuje wolność. Zakładnik jest przerażająco samotny. To czarna rozpacz, która powoli zabija w tobie ducha. To ludzie, którzy chwytają się brzytwy, żeby przeżyć, i czują, jak ta brzytwa powoli przecina im palce, i wiedzą, że zaraz pochłonie ich ciemność. To całkowite poniżenie, rozpad ducha, ducha, dzięki któremu jesteśmy ludźmi. To narodziny potwora, przerażonej istoty, która nienawidzi samej siebie i u której poczucie winy jest tak silne, że chce umrzeć. Które się wzięło w moim słowniku, prześledźcie to, wzięło się wtedy, z tego momentu, kiedy powiedziałem, że nie wykorzystano szansy prezentu, który się pojawił, kiedy rozwiązała się partia. Wysoka Izbo, jest czas trudnej próby dla rodzącej się polskiej demokracji. Teraz bardzo mój wielki konflikt z premierem, kiedy powiedziałem, że wstydzę się za ten rząd. Ale popatrzcie, w jakim kontekście. To był piąty strajk, piąty, bo nawet nie liczyliście, piąty strajk w stoczni. Albo jak dotąd będziemy budowali nowe prawa, nowe struktury gospodarcze i polityczne w warunkach zgody co do spraw najważniejszych, w warunkach poszanowania prawa i tolerancji wzajemnej, która nie wyklucza walki politycznej. Albo też... Poświęcimy dobro wspólne, zgodę i bezcenny dar stabilizacji i spokoju w kraju na rzecz partyjnych waśni, walk ambicji kosztem struktur państwa, naszego państwa. Jeszcze dzień wyjdę stąd, rzucę pagnet, rzucę broń, przeskoczę każdy mór. Jeszcze dzień wyjdę stąd, przeskoczę Rolnicza Solidarność zdecydowała się na przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. We środę w całym kraju na dwie godziny zostały zablokowane drogi. W tej chwili niewątpliwie takim problemem palącym, problemem no, najbliższych dni i tygodni jest problem skupu. Tobie pani właśnie podjedzie. Nie mam to na Dlatego, że mam kawałek ziemi, ja nie mam emerytury. Rozumie Pani? Jeszcze jest krzywda, ja z rolnikom. A do roboty się wziąć. A się należy do roboty, a nie tutaj. Czas, pora jest, to już ludzie powinni być w polu. Jeszcze dzień wyjdę stąd. Rzucę bagnę, rzucę bron. Przeskoczę każdy mur. Jeszcze dzień Czekaj, Nie postuluje wejścia do szkoły, ale sprawiedliwego powrotu, a czyni to z najgłębszym przekonaniem o wypełnieniu swojej służby dla społeczeństwa i narodu. Na mocy porozumienia rządu i episkopatu do szkół wraca nauka religii. że potrafisz Funkcjonujący układ polityczny nie ma społecznego zaplecza. Istnieje potrzeba przeprowadzenia możliwie szybko przedterminowych wyborów do parlamentu i prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Uważam i zawsze uważałem, że Polsce potrzebny jest prezydent z szerokimi kompetencjami, wybierany w wyborach powszechnych. Taki, który wraz z parlamentem potrafi uruchomić społeczną aktywność a w momentach, gdy wewnętrzne spory polityczne uniemożliwiałyby podejmowanie szybkich decyzji, znajdzie odwagę na wykorzystanie swych uprawnień. Nie oznacza to automatycznie konfliktów, z uprawnieniami rządu. Podpisano Lech Wałęsa 9 sierpnia 1990 roku. Zdecydowałem. Poddaję pod społeczną akceptację moją gotowość kandydowania w wyborach powszechnych na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wracam się do Wysokiej Izby o skrócenie obecnej kadencji prezydenckiej i określenie jej terminu w sposób, który pozwoli na przekazanie sprawowanego przeze mnie urzędu, urzędu prezydentowi wybranemu w pierwszych powszechnych wyborach. Wyrażam nadzieję, iż takie rozwiązanie potwierdzające logikę i kulturę polskich przemian służyć będzie dobrym interesom państwa i narodu. Wojciech Jaruzelski. Dzień dobry, program Pierwszy Radia. Dlaczego ta demonstracja ma być organizowana, skoro wiadomo, że generał Wojciech Jaruzelski prezydent Rzeczpospolitej postanowił zrezygnować z tego stanowiska? Generał Jaruzelski i tak już pozostaje na swoim stanowisku za długo o 13 miesięcy. Nie wydaje mi się, żeby był jakikolwiek powód, żeby Lech Wałęsa już jutro nie został prezydentem. Miałem piesen piękny i kolorowy, Prezydentem został Wałęsa, nastał wreszcie powszechny dobrobyt. W Moskwie ministrowie ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii, Francji oraz RFN i NRD podpisują układ o zjednoczeniu Niemiec. Mówi minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Edward Szewarnadze. Mamy teraz nowe Niemcy. Niemcy, które wyciągnęły lekcje z historii. Wiek konfrontacji pomiędzy dwoma blokami, wiek zimnej wojny odchodzi w przeszłość. Europa się zmienia. Przed nami lepsze jutro. Bezpieczniejsza Europa. Już za kilka minut nastąpi zjednoczenie Niemiec. U stóp Reichstagu wywieszono z tej okazji ogromną niemiecką flagę. Na wietrze powiewają trzy kolory: czarny, czerwony i złoty. Wokół mnie tysiące mniejszych flag, przyniesionych przez 250 tysięcy ludzi, którzy przyszli pod Reichstag. Dzwony wybiły północ, a to oznacza zjednoczenie Niemiec. Ludzie się obejmują, cieszą, po 45 latach są znowu razem. To najpiękniejszy dzień w moim życiu, najspanialszy. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. To tak jakby było Boże Narodzenie i Zielone Świątki jednocześnie. <grywanie> Po sprawdzeniu i weryfikacji podpisów Komisja zarejestrowała następujących kandydatów Roman Bartoszcz lat 44, rolnik, prezes PSL Jestem rolnikiem, wywodzę się zarys. Włodzimierz Cimoszewicz, lat 40, doktor prawa rolnik poseł. W Polsce realizuje się program inny niż program głoszony w przeszłości. W szczególności realizuje się program, którego ja do końca poprzeć nie mogę. Chcę w to miejsce przedstawić inne rozwiązania. Tadeusz Mazowiecki, lat 63, prawnik, dziennikarz, prezes Rady Ministrów. Otóż przyszedł czas odpowiedzi i chcę tę odpowiedź dzisiaj dać. Krótko. Leszek Moczulski, lat 60, prawnik, publicysta, przywódca KPM. Dzisiaj to ja mam szansę na trzecie miejsce. Ale w grudniu, w listopadzie sytuacja będzie inna. Stanisław Tymiński, lat 42, przedsiębiorca, obywatel Polski, Peru i Kanady. Mam dziesięcioletnie doświadczenie polityczne, To z polityką się związałem w Peru. Lech Wałęsa, lat 47, elektryk, przewodniczący Solidarności. Mój udział ma zdopingować to, co się w Polsce dzieje jednocześnie porządkować. To nie jest apetyt na stanowiska. Wybory prezydenta w niedzielę 25 listopada. Pierwszą turę wyborów prezydenckich w Polsce wygrywa Lech Wałęsa. Do drugiej nieoczekiwanie przechodzi także Stanisław Tymiński, zwany człowiekiem znikąd. Głosowałem na Wałęsę. Mój mąż też na niego głosował. To on rozwalił komunizm, to on dał nam wolność, tylko on może nas poprowadzić. Wielkim przegranym jest premier Tadeusz Mazowiecki. Szanowni i drodzy Państwo, chciałbym przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie Wam podziękować. Podziękować za Waszą pracę i podziękować za Waszą tutaj obecność. Dla mnie jesteście nadzieją Polski. Polski ludzi otwartych, Polski tolerancyjnej. Obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej, obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przysięgam uroczyście Narodowi Polskiemu, przysięgam uroczyście Narodowi Polskiemu, że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam, że postanowieniom Konstytucji wierności dochował będę strzegł niezłomnie godności narodu, będę strzegł niezłomnie godności narodu. Suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi zapomóz Bóg. Androl. Historia powszechna.